Jakiś czas temu, jak otrzymiałem moją okazję czytać artykuły e, pisane tutaj przez bieżących i jeden z nich, m, kiedy tak przeczytałem po pierwszy raz, m, zainspirował mnie do tego, żeby troszeczkę się podzielić na ten temat, jakie e, miałem przemyślenia dotyczące tego, co tutaj jeden z braci pisał. Pozwolę sobie przeczytać tylko krótki fragment tego artykułu. Natomiast e, mam nadzieję, że będzie to cenne słowo dla nas wszystkich, które przypomni nam wiele rzeczy dotyczących właśnie tej kwestii i choć daje sobie sprawę, że wszyscy na pewno to wiemy, wielokrotnie żeśmy to słyszeli, ale przypominanie pewnych rzeczy jest cenne i daje możliwość wrócenia do różnych rzeczy, o których może wiemy, ale czasami nie do końca wypełniamy je w naszym życiu. Pozwolę sobie przyszytać dwa fragmenty z tego artykułu, do których chciałbym się później odnieść na podstawie Słowa Bożego. Brat pisze w ten sposób. Bardzo miło wspominam mały kościółek w moim rodzinnym mieście. Byłem zaledwie dzieckiem, ale pamiętam, że moja rodzina zawsze uczestniczyła w nabożeństwach. Atmosfera w kościele była bardzo wzniosła, abyśmy śpiewano z taką mocą, że zdawało się, jakby drżały sobie w oknach. Wnoszono modlitwy z, z taką zorliwością, yy, które sprawiały, że obecny Ducha Świętego była utrwalana w całym kościele. Nikomu nie przeszkadzało, że nabożeństwa były takie długie, gdyż wszyscy byli głodni słowa Ewangelii. Pomimo tego, że kościół był bardzo skromnie urządzony, każdej niedzieli był pełen ludzi. W ławkach nie było poduszek ani oparć, w budynku nie było klimatyzacji, ale nikomu to nie przeszkadzało. Ludzie byli materialnie ubodzy, lecz duchowo bogaci. Ich pomarszczone, spalone słońcem twarze często były mokre od łez radości, co było dowodem, że Duch Święty jest wśród nich i w ich duszach. I dalej ten brat pisze w kolejnym fragmencie coś takiego dzisiaj jest wiele kościołów dzisiaj wiele kościołów ustawia drogowskazy na ulicach, czasami nawet podświetlane lecz niewielu ludzi chętnie przychodzi aby zobaczyć co się dzieje w kościelnym budynku niekiedy muzyka kościelna rozbrzmiewa głośno ale nawet i to nie budzi zainteresowania czegoś brakuje aby ludzie pragnęli wejść do kościoła co to jest brakuje Jezusa ale ludzie nie chcą uznać tego faktu w wielu kościołach Jezus pozostaje na zewnątrz, a do środka zaproszony jest świat. Niektórzy chcieliby, aby Jezus był z nimi, lecz mają mało czasu i nie chcą pozostawać zbyt długo w kościele. Niektórzy nie chcą obecności Jezusa, ani Jego nauczania, gdyż uważają, że Jego nauka jest staroświecka i nie pasuje do obecnych czasów. Niektórym obecność Jezusa przeszkadza, gdyż ich postawa nie jest w porządku, i wolą y, wprowadzać do Kościoła różne świeckie elementy. Są dwa fragmenty tego y, dłuższego artykułu, który jeden z braci y, napisał, który y, jak przeczytałem w pierwszym momencie zrobił na mnie bardzo duże wrażenie i dlatego postanowiłem troszeczkę odnieść się do tych słów, bo myślę, że jest to sprawa ważna y, dla wszystkich wierzących, ponieważ wiemy o tym, że Kościół jest rozsiany na całej ziemi i zbory są różne zbory są różne i w dzisiejszym czasie mamy do czynienia z wielką ekspansją różnego rodzaju grup, jakichś denominacji i tak i tak dalej które nie zawsze są zgodne i nie zawsze idą za prawdą Słowa Bożego ale przede wszystkim co chciałem, na co chciałem zwrócić uwagę i co jakby poruszyło moje serce po przeczytaniu całego tego artykułu nie wiem czy mieliście już taką okazję słyszeć że w dzisiejszych czasach w naszym kraju jest bardzo trudno być wierzącym jest bardzo trudno ponieważ no żyjemy w takim kraju który jest krajem katolickim yy, mamy bardzo dużo spraw do załatwienia mamy bardzo dużo rzeczy do załatwienia w urzędach jest straszna biurokracja, musimy dużo się uczyć szkolić naszą wiedzę ogólnie rzecz biorąc jest brak czasu nasi bracia i siostry przed wiekami mieli łatwiej no bo nie było tak źle to prawda mieli może inne możliwości nie mieli może takiego sprzętu ale ogólnie no, nie musieli się tyle uczyć bo nie było skół, tak. nie musieli tyle pracować bo pracowali tyle ile pracowali nie musieli pracować dodatkowo nie musieli zdobywać tego wszystkiego itd. itd. ja się z takimi opiniami spotkałem od osób, które mówią, że są wierzącymi i powiem Wam, że jeżeli pominąłbym całą sferę związaną z ekonomią, czy z historią, bo na pewno były tam te czasy pod wielkimi względami trudniejsze, były, na pewno były wtedy inne relacje międzyludzkie dalej. Itd., itd. Ale jeżeli skupiłbym się przede wszystkim na sferze związanej z tym, co jest związane z naszą wiarą, z naszym życiem, chrześcijańską postawą, to jedno jestem przekonany, że się ze mną zgodzicie, że tamci bracia mieli na pewno łatwiej w tamtych czasach niż teraz tą rzeczą jest to, że łatwiej było im stracić życie za Jezusa, że łatwiej było im stracić pójść do więzienia być bisowanym, umęczonym że mieli na pewno prościej, że ich kościoły były proste, nie były oparte na takich wspaniałych rzeczach, spotykali się w ukryciu, spotykali się w domach musieli uciekać kto z was był ostatnio w więzieniu dlatego, że wyznał Jezusa Chrystusa Kogo z Was pluto, Kogo z Was wyrzucono z pracy z tego powodu? Zobaczmy na naszych braci i nasze siostry, które są w takich krajach jak Chiny, Wietnam, Indie, kraje muzułmańskie, Korea Północna. Co oni przeżywają? Jakie oni mają dostęp do słowa, które im nie wolno czytać. Zabiera im się. Ich się niszczy. I zobaczmy przede wszystkim na podstawową rzecz właśnie to, co było powiedziane tutaj w tym artykule Czy przyczyną tego wszystkiego, że dzisiejszy Kościół jest taki słaby, nie jest to że Kościół jest oparty na świecie, a nie na Chrystusie czy ten świat który jest wokół nas nie wypełnia Kościołów zamiast, nie, zamiast Kościoły powinny być wypełnione duchem świętym tym co, mówi, tym co mówi właśnie Bóg do swojego ludu Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. W wielu zborach, które mienią się być chrześcijańskimi, tak? W wielu społecznościach, które mówią, że idą za Jezusem. Jest świat, są chrześcijanie, tak? Mamy praktycznie te same rzeczy, tak? Jeżeli pójdziemy tam, do... Są serwisy różnego typu. Randkowe, fora internetowe. Są audycje radiowe, telewizyjne. Ech. Można się rozwodzić i ponownie zawierać związki małżeńskie. Mamy swoje gwiazdy strady. Mamy równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Jeszcze tylko brakuje nam tego, co już w Polsce też chcą doprowadzić do parytetu, tak? Czyli kobiet musi być dokładnie tyle samo jak mężczyzn, czyli za niedługo co najmniej jedna jednego pastora będzie przepadać jedna siostra pastor, tak? Mamy tolerancję seksualną, tak? Nie ma problemu. Jesteś taki, no dobrze no Bóg cię takim stworzył, ale masz prawo i tak dalej, Jest tego mnóstwo, jest tego pełno. Jak świat to ma, to wielu wierzących też to ma. Są zbory, które, przynajmniej ja znam nawet takie zbory w Polsce, które oparte są na tym, że na przykład osoby mające podwójny, to czyli znaczy długi związek małżeński niezgodny przynajmniej z Pismem Świętym, są tam pastorami, tak? mają drugą żonę i tak dalej. I te zbory przeciągają osoby, które mają to samo, tak? czyli braci, którzy rozwiedli się, wciedli drugi raz, związek małżeński i tak dalej. Jest to, jest to bardzo, bardzo trudne, ponieważ te wszystkie rzeczy są elementami, z którymi cała Biblia od samego początku walczy. Jeżeli popatrzymy na Stary Testament i na Nowy Testament jest tam bardzo dużo słów Boga, który mówi o tym, czego nie robić, żeby tego świata do swojego serca nie zapraszać. Czego nie robić, żeby z tym światem się nie jednać. Jak przejrzymy listy apostolskie, to popatrzmy, że one są pełne napomnień, czego wierzący nie powinni robić, do czego wierzący wracają. No a z drugiej strony możemy sobie powiedzieć, że przecież to nie jest takie złe, przecież no, może to mnie nie dotyczy. Ale jeśli mnie nie dotyczy bracia i siostry, to przede wszystkim utnie się za tymi, których to dotyczy, aby ich Bóg uzdrowił, aby ich, aby ich Bóg wyciągnął z tego zła, w którym siedzą. Popatrzmy na pewne elementy, które yy, mówią nam o tym ze Słowa Bożego, co powinno nas odróżnić i czego powinniśmy się wystrzegać. Również dzisiejszy tutaj ten sal 49 też w jakimś stopniu mówi na ten temat. I yy, zajrzyjmy na przykład do listu Pawła do Rzymian, do 12 rozdziału, tam zobaczymy taką myśl, którą Paweł chce nam przekazać. Paweł mówi w tym liście w 12 rozdziale, teraz na samym początku, takie słowa.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 Te słowa mówią nam o tym, gdzie powinien być skierowany nasz wzrok, Gdzie powinniśmy kierować nasze serce i nasze kroki. Bo gdy popatrzymy wokół siebie, jest, są tysiące pseudochrześcijan. Są tysiące ludzi mieniących się wierzącymi, którzy swój czas, swoje siły i umiejętności poświęcają godzinnym siedzeniem przed telewizorem godzinnym siedzeniem przed internetem zajmujący się jakimś hobby, sportem czymkolwiek zaniedbując służbę w kościele zaniedbując Słowo Boże zaniedbując często rodzinę robiąc wszystko tylko żeby zaspokoić swoje ciało swoje pragnienia swoje potrzeby a gdzie jest w tym Bóg? ja pytam przede wszystkim nas wszystkich, bo to co tutaj jest napisane w Słowie Bożym dotyczy nas wszystkich jeżeli to wszystko co robimy jest na chwałę Bożą bo Słowo nas uczy i poucza żebyśmy wszystko co czynili robili tam żebyśmy szukali Królestwa Bożego to ja się pytam, jeżeli bracie i siostro to robisz i jest to dla Królestwa Bożego to chwała Bogu, ale jeśli tego nie robisz to dla kogo robisz? po co to robisz? żeby się przypodobać komu? światu? Z znajomym, przyjaciołom ja nie twierdzę, że to jest złe i to musi być od razu związane z grzesznością ale jeśli tak robimy to zastanówmy się czy te zajmowanie się swoimi sprawami nie prowadzi nas prosto do piekła bo Kościół, chrześcijaństwo nie kończy się na niedzielę nie kończy się na zgromadzeniu na uwielbianiu na agapie my musimy być chrześcijanami cały dzień 24 godziny 7 dni w tygodniu bez przerwy na sen, na inne rzeczy w każdym momencie musimy być bożymi dziećmi ja nie chcę nikogo oskarżać bo nie chodzi tutaj o oskarżenie ale przede wszystkim zajrzyjmy do Listupowa do Kolosan do tego słowa, które jest zawarte w trzecim rozdziale i zobaczmy, czy to słowo nas nie osądza, zarówno was, bracia i siostra, jak i mnie, bo jeżeli tak jest to musimy coś zrobić i to zrobić przed Panem abyśmy nie byli skazani na potępienie bo mam nadzieję, że wszyscy chcemy spotkać się razem w niebie trzeci rozdział listu Pawa do Kolosan mówi nam następujące słowa a tak jeśliście wzbudzeni z Chrystusem tego co w górze szukajcie gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej o tym co w górze myślicie nie o tym co na ziemi umarliście bowiem a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu gdy się Chrystus który jest życiem naszym okaże Wtedy się Wy okażecie razem z nim chwalę. Czy pragniemy tego, bracia i siostry? Ukazać się z nim chwalę. Umartwiajcie wtedy to, co, co Was, w swych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętość, złą i chciwość, która jest łowochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Nigdy się Wy spostępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. I teraz mamy wyraźne tak? Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z waszych. Nie ukłomujcie się na Skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego. A przeoblekli nowego, który jest, yy, który się od, od nowa odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. No tak Tylko teraz Myślę, że jednym chórem moglibyśmy powiedzieć Wszystko mi wolno Tak mówi słowo Boże? Wszystko mi wolno Ale nie wszystko jest pożyteczne Amen, tak mówi słowo, Amen. tak? Ale w tym wersecie W szóstym wersecie W szóstym, w szóstym rozdziale W dwunastym wersecie listy do Koryntian Jeszcze Paweł dodaje takie coś Wszystko mi wolno Lecz nie dam się niczemu zniewolić nie zapominajmy o tej drugiej części tego wersetu, bo nam łatwo jest mówić, że wszystko mi wolno chociaż no nie wszystko jest pożyteczne no ale wszystko mi wolno ale nie dajmy się niezwolić nie dajmy się zniewolić temu co oferuje nam wszystko naokoło nas to są trudne rzeczy bo może wielu z nas nie czuje tego, że jest zniewolony może my tego nie widzimy że takie drobne jakieś wybieranie znaczków czy jakieś inne rzeczy mogą być dla nas przeszkodą w pójście za Panem jeszcze mocniej to mogą być naprawdę drobiazgi bo to nie trzeba od razu być cudownikiem, mordercą tak? czy jakieś naprawdę spektakularne rzeczy czynić żeby twierdzić o ten to już jest na pewno nie jest Synem Bożym tylko jest jakimś człowiekiem który na pewno nie dostanie się do nieba a to są drobne rzeczy drobne rzeczy, które dają nam yy, niestety wilszy bilet do nieba a które mogą być przeszkodą do tego, żeby praktycznie poznawać Boga. zobaczmy, że Biblia przede wszystkim mówi nam o tym, że tam gdzie coś czynisz, coś robisz i robisz to dla Królestwa Bożego bo tak twierdzisz i tak jest i nikt Ciebie nie będzie osądzał, bo może faktycznie to co robisz jest dla Królestwa Bożego to tam gdzie to robisz wydawaj owoc o którym mówi to słowo że masz wydawać owoc godny Królestwa Bożego ten owoc może o tych owocach jakie mają być, a nie plewach czytamy m.in. tutaj w liście Pawła do Galafian, tak w piątym rozdziale gdzie mowa jest o tym, że owocem ducha są miłość radość, pokój, cierpliwość uprzejmość dobroć, wierność, łagodność wstrzemięźliwość jeśli w tym co czynimy widzimy te owoce ducha to czynimy to w uchwale Boga i niech tak będzie niech tak się dzieje i wszystkie te nasze rzeczy będą błogosławione będą błogosławieństwem dla nas i będą błogosławieństwem dla innych dają nam pokój, radość szczęście, miłość nie będziemy musieli się tego wstydzić nie będziemy musieli twierdzić, że bo no tak musiało być bo była taka potrzeba, bo była taka okazja bo było coś tam tak mówi świat świat mówi, świat mówi wiele rzeczy a wiemy, że świat oparty jest na kłamstwie. zobaczmy, że pycha samoludztwo, własnej chwały, czy żąda pieniędzy to jest przez całą Biblię piętnowane dlatego, że to zakwasza truje nasze serce powoduje, że nasze kroki są skierowane ku temu abyśmy zdobywali tego coraz więcej i nie możemy temu się poddawać zobaczmy, że często może być tak że mamy jakąś pracę wykonujemy jakieś zajęcia ale już nasze nogi nasze serce mówi: a może nadchodziny a może jakaś fucha, a może jeszcze to, bo kupię sobie jeszcze to, kupię sobie jeszcze tamto, zrobię jeszcze to. Kupowanie nie jest niczym złym, narabienie nie jest niczym złym, tylko pytanie jest, czy jest potrzeba sensa, aby daną rzecz posiadać. Czy to, co Ci daje Pan, jest dla Ciebie wystarczające, czy nie? Jeżeli Pan Ci daje, Pan Ci błogosławi, to chwała Bogu za to. Pan jest dobry i Pan da każdemu tyle, ile jest mu potrzebne nigdy Pan nie da nikomu za mało ale jeżeli nasze serce pędzi ku tym rzeczom to gdzie my się zatrzymamy? to co dzisiaj było powiedziane w Salmie 49 na przykład będziemy mieli mnóstwo bogactw i co my z tym zrobimy? gdzie my to weźmiemy? To co nam to jest potrzebne? jak dusza nasza pójdzie w zatracenie? Jeżeli Pan Ci daje możliwości, Pan Ci powiedział, rób, zdobywaj, rób, pyta. Bądźmy wierni temu słowu. W pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, czytamy yy, też następujące słowa. Nie mówicie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie, pozługiwość ciała i pozługiwość otu i pycha życia nie są z Ojca ale ze świata i świat przemija wraz z pozorniwością swoją ale kto pełni wolę Ojca trwa na wieki to jest właśnie przesłanie, które musi towarzyszyć naszemu życiu cały czas nie możemy o tym zapominać że my deklarując pójście za Jezusem do czego jesteśmy się zobowiązali to nie jest tak, że my żeśmy powiedzieli o Panie Jezu, dobrze idziemy a później zapominamy Zobaczmy, że w świecie ludzie, nawet teraz w tych przededniu wyborów obiecują różne rzeczy. Co oni nie naobiecują tym ludziom? Że dostaniesz to, że zrobimy tamto, że będziesz tu i będzie ci Wam się w ogóle dobrze wiodło i wszystko będziecie mieli i na pewno i tak dalej, i tak dalej. Ludzie potrafią obiecywać wszystko, co tylko im przyjdzie do głowy, a po wyborach sklerowa. Zapomnieli. Albo myśleli coś innego Albo mieli coś innego na myśli Albo ktoś ich źle zrozumiał Albo oni myśleli, że mogą, ale teraz nie mogą Czy tak postępują wierzący? Tak nie mogą postępować wierzący Bo my bracia i siostry też żeśmy się zadeklarowali przed Bogiem Zadeklarowaliśmy się przed Bogiem, że będziemy Jego uczniami A Bóg jest bardzo konsekwentny w tym, co żeśmy zadeklarowali i Bóg będzie wyciągał konsekwencje z tego, żeśmy chcieli zostać Jego uczniami zobaczmy co pisze gaznodzieja Salomon w piątym rozdziale właśnie na ten temat aby nie być gołosłobni to nie jest tak, że jak my coś obiecamy coś powiemy, to posłoweter, może ktoś usłyszał może nie usłyszał, jak nie usłyszał brat to może nawet lepiej bo to mamy jakąś furtkę Ale posłuchamy co Salomon pisze na ten temat Piąty rozdział Księga Kaznodziei Salomona Nie bądź prędki w mówieniu I niech Twoje serce nie wypowiada śpiesznie słów przed Bogiem Bo Bóg jest w niebie, a Ty na ziemi Dlatego niech Twoich słów będzie niewiele Gdyż jak jest wiele zajęć Gdyż jak z wielu zajęć pochodzą sny, tak z mnóstwa snów głupia mowa. I teraz werset trzeci. Gdy złożyłeś Bogu ślub, nie zwlekaj z wypełnieniem go, bo mu się głupcy nie podobają. Co ślubowałeś, to wypełnił. Lepiej nie składać ślubów, niż nie wypełniać tego, co się ślubowało. Nie pozwól, aby Twoje usta przywiodły do grzechy Twoje ciało. I nie mów przed posłańcem Bożym, że to było przeoczenie dlaczego Bóg ma się gniewać z powodu Twojej mowy i umiejscerwcwić dzieło Twoich rąk bo, gdy jest, bo gdzie jest wiele snów tam jest, tam jest wiele słów i wiele marności lecz Ty bój się Boga zobaczmy co tu jest napisane co obiecałeś Bogu wypełnij i nie mów później że to było przeoczenie nie mów Bogu, mów Boże ratuj mnie z tej sytuacji Panie, uzdrów mnie Panie, coś tam ja Ci obiecuję, że coś tam zrobię albo coś tam Wypełnij to, co powiedziałeś ale przede wszystkim wypełnij to, co powiedziałeś na chrzcie bo na chce, kto z Was mówił czy wyznajesz Jezusa Chrystusa jako swoim Zbawicielem? no myślę, że więcej było takich, którzy tak powiedzieli złożyłeś przed Bogiem obietnicę bracie i siostrze. i ja też złożyłem obietnicę i teraz co Bóg ode mnie wymaga? wymaga tego, żeby być Jego uczniem wymaga, żeby Jego naśladować wymaga tego, żeby postępować Jego drogą i co zadeklarowałem? nie mogę być, no Panie, ale ja myślałem, że to będzie tam jeszcze przez tydzień, tak? przez dwa, no dobrze, no przez miesiąc no a później to tam się dogadamy nie, Bóg mówi, jak już zadeklarowałeś to teraz wypełni jeśli obiecałeś wykonaj jeśli obiecałeś coś bratu i siostrze uczyń to, bo nie obiecałeś tylko bratu i siostrze obiecałeś to Bogu zobaczmy, że te wszystkie elementy o których tutaj wspominałem mówią o tych wszystkich rzeczach, które są związane właśnie z tym co jest tym właśnie przenikaniem świata do kościoła. Ale nie chcę, żebyśmy też nabrali takiej złej, złej złego zrozumienia, że oczywiście nam nie wolno, nie możemy, teraz musimy nic nie robić, i tak dalej, tak dalej. Tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy mieli ten zdrowy, boży rozsądek w podejmowaniu decyzji tym wszystkim, co robimy, abyśmy podejmowali te decyzje zgodnie z jego wolą. Pytali go o to, czy to, co czynimy jest właściwe, czy to, co czynimy jest właśnie tym, co jemu będzie się podobało. Nie możemy, nie możemy mówić, że na przykład, jeżeli kupimy co, czy zrobimy tamto, to to, to jest złe, czy, czy dobre, tak? Ale z drugiej strony, nie oszukujmy się, że jeżeli robimy coś dla swojego ciała, że przyniesie to może błogosławieństwo. Biblia nas przestrzega przed tymi wszystkimi rzeczami i mówi nam bardzo wiele właśnie na ten temat, abyśmy przede wszystkim nie gromadzili tych wszystkich duch materialnych, co już tutaj powiedziałem. I tutaj nawet słowa Jezusa bardzo wyraźnie na ten temat wskazują i to co powiedziałem chwilę wcześniej że te wszystkie dodatkowe prace które czynimy, ale nie czynimy jest po to aby te pieniądze z, z zagospodarować to cele Boże na pewno nie przynoszą nam błogosławieństwa. na pewno Bóg się za tym nie przyzna i nie powie, że robiłeś to dla mnie tylko robiłeś to dla siebie zobaczmy, że w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale sam Jezus mówi wyraźnie jakie jest Jego zdanie na ten temat i jakie jest, jakie jest Boże zdanie dotyczące tego wszystkiego mówi nam Ewangelia, szósty rozdział Ewangelii Mateusza od dziewiętnastego wersetu następujące słowa nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi gdyż nie mól i rda niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, lecz gromadźcie sobie skarby w niebie gdzie ani mól ani rda nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradą. albowiem gdzie jest skarb twój tam będzie i serce swoje i to jest właśnie bardzo istotne aby nasz skarb i nasze serce było w tym samym miejscu abyśmy mieli tą potrzebę bycia z Panem cały czas i tragedią dzisiejszych czasów jest to nawet, nawet, znaczy, nie wiem czy się zgodzić, ale tragedią dzisiejszą nie jest nawet to że jest mało kościołów wypełnionych ludźmi tylko tragedią kościołów jest to, że te kościoły często wyglądają jak świeckie spotkania, że ludzie nie widzą różnicy między ludźmi wierzącymi a organizacjami różnego typu że jeżeli już ktoś gdzieś pójdzie do jakiegoś zgromadzenia to nie widać w nim Chrystusa bo ludzie zachowują się tak jak ze świata wykonują pewne rzeczy, wykonują pewne gesty ale wszystko jest oparte praktycznie na tym samym co oferuje świat Kościół musi się wyróżniać, Kościół musi się wyróżnić, bo on od samego początku był solą dla oka on od samego początku był tym co miało pokazać, że Bóg jest inny niż ten świat, że kieruje się innymi zasadami nie ma takiej możliwości abyśmy my upodobniali się do tego świata, bo my w ten sposób nie prowadzimy ludzi do Chrystusa. Jeżeli będziemy robić to dla swojej chwały, dla swojego samozadowolenia, to róbmy to, ale nie mówmy, że robimy to dla Boga. Ja wiem, że te słowa są trudne dla nas wszystkich, bo yy, każdy z nas musi je mieć w swoim sercu i rozważać, abyśmy tą drogą nie poszli. I tak jak już też powiedziałem, cała Biblia jest oparta na wielu, wielu, wielu cennych wskazówkach, które pokazują nam, gdzie jest serce Boże, a gdzie może pójść serce człowieka, albo gdzie już jest serce człowieka. I musimy za każdym razem, kiedy podejmujemy jakąś decyzję, wybierać właściwie, wybierać zgodnie z Bożą wolą, opierając się na słowie, opierając się na modlitwie, opierając się na y, tym, co mówi nam Duch Boży. Zauważmy, że w Słowie Bożym mamy też odpowiedź, jak się uchronić przed tym wszystkim. Jak być daleko od tego i jak atakowo, znaczy jak bronić się przed atakami świata. Jeden z takich fragmentów, bardzo znanym i myślę, że wartym przypominania, jest list Pawła do Efezja i jest to szósty rozdział, który nam wskazuje, co mamy robić, aby się od tego wszystkiego uchronić. Tam właśnie Paweł w taki prosty sposób, a jednocześnie obrazowy, pokazuje nam, co jest tym elementem, który pozwoli nam zabezpieczyć się przed tym całym atakiem. Paweł pisze, do nas następujące słowa w szóstym rozdziale od, 10, od, od, od 13 wersetu dlatego weźcie całą zbroję Bożą abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się stójcie wtedy opasawszy biodra swoje prawdą czy wdziawczy, czy, czy panterz sprawiedliwości i obówcy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też psówicę zbawienia i miecz ducha, który jest słowem Bozu. To są elementy, którymi każdy wierzący te są elementy, w każdy musi być zaopatrzony. Musi być, aby przeciwstawić się temu wszystkiemu. Zobaczmy, że są to elementy właśnie takie jak prawda, sprawiedliwość, wiara, zbawienie, Słowo Boże, tak? Które są niezbędne do tego, abyśmy w pełni byli przygotowani na każdą odsiedlę. I wtedy nie ma możliwości, abyśmy byli pokonani. A co one przynoszą? Przynoszą trzy podstawowe elementy, które z życiu każdego chrześcijanin muszą być. To jest zwiastowanie Ewangelii, modlitwa i jeszcze jest post. To musi być obecne w naszym życiu, bo my przez to zwyciężymy. My nie zwyciężymy przez rzeczy, które oferuje ten świat. My zwyciężymy w zupełnie inny sposób. Bo jak mówi też Paweł w innym fragmencie, walka toczy się nie z ciałem i krwią. Dlatego my nie możemy używać cielesnych elementów do walki oczywiście środki finansowe, jakieś materialne, one są przydatne są pomocne, są potrzebne i chwała Bogu jeżeli używa się ich w sposób właściwy i dobry i niech Bóg będzie uwielbiony w każdej sytuacji ale nasza walka musi być przemianą duchową jeżeli nasze wnętrze, nasze życie nasza postawa będzie Chrystusowa to każda warownia złego pod tym padnie bo za tym będzie stał Bóg a jak za tym będzie stał Bóg, to On dokona tego dzieła. bo my za tym nie będziemy stali dlatego, dlatego miejmy zawsze na uwadze to że Słowo Boże musi być naszym przewodnikiem duchowym, do całego życia zarówno to co Bóg mówi do nas w Nowym Testamencie jak i w Starym Testamencie, gdzie często mamy wspaniałe elementy jakichś wskazówek które możemy wykorzystać w naszym życiu codziennym. I nie mówmy. To, co właśnie mówiłem na początku, że kiedyś było lepiej, kiedyś było łatwiej. Nam jest trudno. My to nie możemy, bo wszyscy wszystko wiedzą. My nie możemy do nikogo dotrzeć. Myślę, że to nie tak, bracia i siostry. Może się ze mną nie zgodzicie, ale ja myślę, że nie tak. Ja myślę, że im jeszcze bardziej będziemy w tym słowie chwili. Jeszcze bardziej będziemy się modlili. Będziemy wzajemnie ze sobą uwielbiać Boga, dziękować Mu błogosławić naszych braci i siostry błogosławić tych, którzy są wśród nas i będziesz nas widoczny Chrystus w dniu codziennym takim zwykłym nie od niedzieli, od święta, od spotkania takie myślę, że będzie świat pokonał mamy używać te rzeczy ale tak jakbyśmy ich nie używali tak mówi Słowo Boże? tak mówi Słowo Boże Mamy je mieć, ale jakbyśmy ich nie posiadali. Tak mówi Słowo Boże? Tak mówi Słowo Boże. I tak mamy czynić. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Dlatego miejmy na uwadze to, żebyśmy byli chrześcijanami. Nie niedzielnymi, ale chrześcijanami Bożymi. I nie starajmy się brać wzorców z takich miejsc, które nie są dobre i pożyteczne. Bo tych elementów jest pełno wszędzie. Jak się rozejrzy człowiek naokoło tych zgromadzeń, różnych jest wiele i one mają różne, dziwne rzeczy, ale nie czerpmy z tego, co jest nieprawidłowe. Nie starajmy się odnosić naszej postawy do zborów, które na przykład bardziej przychylają się do rzeczy tego świata, tylko zawsze wszystko odnośmy do Chrystusa. My mamy naszego przewodnika, mamy naszego króla. Dlaczego mamy iść właśnie tak, jak yy, szli Żydzi yy, do ziemi obiesanej, no i nie mieli już tego Mojżesza, no to nie było już Boga, bo nie widzieli tych znaków. On poszedł na tą górę, coś tam zachuczało. No nie było, nie przechodziło. No to zróbmy sobie Boga, tak? Ciędza. No inne narody naokoło mają króla. No to my też chcemy króla. Czemu nie mamy mieć króla? Zróbmy no, sobie jakiś substytut. Świat przynosi nam bardzo wiele różnych pomysłów, jakichś różnych podpowiedzi, co można by zrobić, żeby było dobrze. A tu nie o to chodzi, żeby było dobrze. Chodzi o to, żebyśmy byli, żebyśmy żyli zgodnie z Bogiem i abyśmy postępowali w sposób właściwy. Zachęcam wszystkich do tego, aby modlić się przede wszystkim. Za wszystkimi braćmi i siostrami modlić się również za nas tutaj zgromadzonymi, abyśmy w każdej miejscu i w, każdym, w każdej sytuacji w której się znajdziemy zawsze mogli od, odpowiadać w sposób właściwy i prawidłowy aby uniknąć tych ataków i aby to co świat nam oferuje nie przeniknęło do naszego serca, bo choć jest tak wiele rzeczy, które y, daje nam Bóg i oferuje i możemy dzięki niemu tyle rzeczy uczynić, to jednak to kuszące rzeczy tego świata często mogą być dla nas bardzo zwodnicze. I też przez drobiazgi możemy stracić nasze życie wieczne. A nie jest to w Bożym planie, abyśmy zakończyli nasze życie w sposób tragiczny, bo wszyscy chyba zdajemy sobie z tego sprawę, że nasze życie zostanie ocenione na podstawie całości, a nie tylko na podstawie tego, jak żeśmy wystartowali. Więc dotrwajmy do końca w prawdzie, w miłości, w wierze, abyśmy mogli osiągnąć ten wieniec zwycięstwa, a nie abyśmy byli chrześcijanami przez 5, 10, 15 lat, może przez dwa tygodnie, a później Jakoś damy radę. Dlatego niech Pan go błogosławi i niech to słowo będzie takim napomnieniem. Dla mnie i dla Was żebyśmy zawsze trzymali się daleko od tego, co oferuje nam w po pozu A zdajemy sobie z tego sprawę na pewno, że świat jest przeciwny, będzie przeciwny, zawsze przeciwko Bogu. On ma zupełnie inne plany i zupełnie inne cele. I Pagą Błogosławik. Dziękujemy, kochana, za Twoje słowo. Dziękujemy za to przypomnienie, wytrzymać się tego, co dobre, a stronić od tego świata i rozwodniczych wpływów. wpływów. nam prosimy możliwość, aby odróżniać ziarno od plewy, odróżniać to, co rzeczywiście jest cenne, co jest wartościowe, co jest trwałe, co od Ciebie pochodzi. Od tego wszystkiego, co ten świat oferuje i co ma, ma pozór dobrego, co ma pozór, Wartościowego, jakże często staje się zgubą człowieka. Także często nam się wydaje, że to, bardzo przyniesie nam szczęście i zaspokoi nasze serca. które tego spróbujemy, okazuje się, że jest to gorzkie. Okazuje się, że jest to trucizna. Okazuje się, że właśnie to nasze życie zniszczy. zeszczenie. Panie, abyśmy doświadczeni już niejednokrotnymi naszymi błędami, niejednokrotnymi naszymi pomruchami i Trzymali się prawdziwie ciebie. umali to, co dobre, to, co słuszne, to, co prawdziwe. A kiedy jakakolwiek ciemność wkrada się w nasze życie, kiedy jakiekolwiek siła są na nas zastawione, abyśmy z łaską Twoją mogli rozpoznać, mogli to odrzucić, mogą dominąć, trzymać się od tego zdania, danych, oblić tą Twoją drogą życia i zbawienia, nie narzekając, nie porównując się do innych, nie mówiąc, że jest gorzej, że jest ciężej, ale prawdziwie, czerpiąc Twoje łaski, Pani siły, której się udzielasz swojemu Kościołowi, tym wszystkim, którzy do Ciebie wią, wystarczającej łaski, aby przeciwstawić się wszelkim pokusom, wszelkim atakom, wszelkim wyzwaniom, jakiekolwiek są dzisiaj te wyzwania, jakiekolwiek dzisiaj są pokusy i płatki u Ciebie Panie jest siła, by je wszystkie przezwyciężyć, u Ciebie jest ta zbroja aby się ostać w pośród tych ataków i wytrwać do końca Panie wierzy, osiągnąć ten wieniec zwycięstwa to pomóż Panie to pomóż Panie a ja trzeźwość umysłu Panią łaskę i zdolność rozróżnioną, zachowaj nas przed legalnymi rzeczami, które nas zwiążą, które nie będą pożyteczne, które nie będą w Twojej chwali, zachowaj z nami, abyśmy bardziej w życia, pełnym radości, pełnym pokoju, pełnym Twojej obecności swą wolę będzie przyciągał tych, którzy mają więc który będzie osądzał bezbożnych, który będzie który wojną śmierci, dla tych, którzy imują ten świat i złożyć ale to nie, to będzie też wojną życia w życiu dla tych, którzy z łaski, skorzystają z tej łaski i ciągną do Ciebie, Panie, szukają dla Twojej pomocy.